To widziałem, widziałem to bliżej Bo mieszkali tuż obok, trzy piętra niżej On i ona nigdy nie trzeźwieli Po pięćdziesiątce o świecie zapomnieli Życie z dnia na dzień, bez cienia nadziei Nie chcieli zejść z obłoków do ziemi Swoich znajomych codziennie zapraszali Codziennie smród na klatce pod drzwiami tak wytrzymywali dosyć długo Oni wszyscy alkoholu sługą Odkąd pamiętam z psem na spacer Zataczali się po chodniku Ten pies był ich kacem Czy mam rację, czy nie mam racji Zjedli psa podczas Wieczornej libacji na surowo dochodzę Do takiego wniosku Bo żyli bez gazu prądu tylko ze świeczką z wosku Ludzie z niedowierzaniem patrzyli na niego Mówiłem dam stówę, jak zobaczycie go trzeźwego Ich małżeństwo to środek samego piekła Bo przecież ona wcale nie była lepsza W końcu doszło do tego, że podczas picia Organizm miał dość tego życia O niej polewał, by kropli nie uronić Podczas gdy ona umierała w agonii kiedy się zorientowali, że to już jest koniec Było słuchać krzyki przy ich balkonie Pobiegł do sąsiadki, zadzwonić na pogotowie To niemożliwe, każdy to powie Przyjechali to szybko Stwierdzając zawał, zjadła psa i zmarła To brzmi jak kiepski kawał Koledzy przestali do niego przychodzić Musiał się sam przed światem bronić po kilku latach eksmisji rządza, a biedne rodziny wyrzucają po trzech miesiącach. Rząd nie wie ile kosztuje nocleg budowa i że alkoholizm to też jest choroba. Gdy go wyrzucili, długo spał na schodach. Nie wiem co jadł, ale sikał po samochodach. Ludzie przeklinali, wyrzucali go z klatki. To nie człowiek, to skurwy syn, tak mówiły sąsiadki. Sponiewierany przez ludzi trunek, a mówili, że każdy zasługuje na szacunek. Ona na cmentarzu, on na chodniku, w brudzie nie wydobył. Nawet jednego krzyku Nagle zniknął, nigdy więcej go nie widziałem Tak się kończy historia ludzi, których znałem Czy umarł, nie wiem, ale nie zapomniałem Ludzi nałogu, łogu, tak ich nazywałem Teraz w odkażonym mieszkaniu Pode mną trzy piętra Jest inna rodzina O tamtych nikt nie pamięta O ludziach, którzy byli przestrogą latami I nic się nie zmieniło Morał wyciągnijcie sami